Minęła 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Nad Polskę napływa front z deszczem i burzami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców całego województwa lubuskiego i części województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dla tych regionów IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia. Lokalnie może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem obowiązują od Pomorza Zachodniego, przez południowo-zachodnią Polskę, aż po Małopolskę i Podkarpacie. Wicepremier i szef MONU Władysław kośniak kamysz poinformował, że wojska obrony terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości. Piotr Schuster z IMGW mówił w Polskim Radiu 24, jak zachowywać się podczas ulewnego deszczu.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 Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem. Policja ustala okoliczności strzelaniny w amerykańskim stanie Louisiana. Zginęło ośmioro dzieci w wieku od roku do 14 lat. Napastnik został zastrzelony przez funkcjonariuszy podczas pościgu. Według policji tragedia miała podłoże rodzinne. Jak oświadczył podczas konferencji prasowej Chris Bordelon, rzecznik Departamentu Policji w Shreveport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 Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada kolejną próbę regulacji rynku kryptoaktywów. Prezydent dwukrotnie zawetował ustawę w tej sprawie. W piątek Sejm po raz drugi nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta. Tymczasem prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Poszkodowani mogli stracić 350 milionów złotych. Krzysztof Gawkowski mówił w TVP Info, że w kwestii kryptowalut koalicja nie zamierza odpuścić.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 Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia. Uczestnicy chcieli w ten sposób wyrazić swoje poparcie dla rodziny, dzieci i wartości katolickich. Mamy sześcioro dzieci i jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzimy, że te dzieci się razem bawią, razem spędzają czas. Ludzie może czasami się boją zakładać rodziny i mieć dzieci, ale jest to naprawdę taka piękna rzecz. No, chciałabym się tym podzielić. Uważam, że rodzina jest bardzo ważna, żeby naród w ogóle przetrwał i żeby te dzieci się rodziły tak, tak dla życia. Trzeba chronić małe dzieci i żeby było więcej ludzi w Polsce. W chwili, gdy czoło marszu znalazło się przed Pałacem Prezydenckim, do uczestników wyszedł prezydent Karol Nawrocki. Wspieram te inicjatywy, które służą Polsce, a ta inicjatywa z całą pewnością służy Polsce i jest też odpowiedzią na głęboki kryzys demograficzny, tak mówił prezydent. Narodowy Marsz Życia to największe tego typu wydarzenie w Polsce. Była promocja płocka i emocje sportowe. Wszystko w ramach akcji Telewizji Polskiej i Polskiego Radia pod hasłem Polska na Tak. Największe zainteresowanie wzbudził piłkarski mecz, w których zagrali dziennikarze TVP z reprezentacją artystów. Nie chodziło o to, kto zwycięży i dostanie puchar, ale o szczytny cel. Zbiórkę pieniędzy dla Instytutu Matki i Dziecka.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 Szefowa Fundacji TVP Katarzyna Dowbor przekazała Instytutowi symboliczny czek na 200 tysięcy złotych. Jednak to nie ostatnie słowo, ponieważ do policzenia są jeszcze wpłaty z biletów i SMS-ów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy deszczowo na zachodzie i południu kraju, wysoko w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od zera na Suwalszczyźnie, 5 stopni na Pomorzu, 7 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 9 w Wielkopolsce. Jedynka. Polskie radio.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 Adam Rozlach wita Państwa najserdeczniej w koncercie szopanowskim programu Pierwszego Polskiego Radia. Wczoraj o godzinie 17 minęło 100 lat od nadania tego oto sygnału rozpoczynającego już oficjalnie po próbnych emisjach działalność Polskiego Radia, co uznaje się za rozpoczęcie działalności programu Pierwszego Polskiego Radia. I wszystkie rozgłosy polskiego radia. Program prowadziła wtedy Janina Sztąpkówna. Na otwarciu był ówczesny premier Aleksander Skrzyński. Były oficjalne przemówienia. A w części artystycznej profesor Stanisław Niewiadomski wygłosił odczyt o Fryderyku Chopinie. Bo Chopin, drodzy Państwo, i jego muzyka, te słyszane wcześniej początkowe takty Poloneza za Adur, op. 40 nr 1, stały się sygnałem polskiego radia. Tak więc Chopin jest z polskim radiem od pierwszej sekundy, od pierwszego programu, po prostu od 100 lat. Po dziś dzień. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskiego radio. Polskie Radio z Chopinem od pierwszego dnia od 18 kwietnia 1926 roku. Ale ten związek Polskiego Radia z Chopinem jest o wiele jeszcze bardziej doniosły, bo Polskie Radio towarzyszyło powstałemu zaledwie rok później konkursowi Chopinowskiemu w 1927 roku. Od pierwszej edycji po dzień dzisiejszy jak ten sygnał, jak te początkowe dźwięki poloneza Adur Fryderyka Chopina. Mało tego, to właśnie wtedy, w 1927 roku ustanowiono najważniejszą i najbardziej prestiżową po dziś Dzień nagrodę pozaregulaminową przyznawaną przez Polskie Radio za najlepsze wykonanie Mazurka. Pierwszym laureatem został 24-letni Henryk Sztompka, wychowany Józefa Turczyńskiego. Dyplom ukończył na rok przed konkursem w 1926 roku. Jeśli chcą Państwo usłyszeć, jak zawadiacko, a przy tym jak niezwykle pięknie grał Mazurka B. Dur z op. 7, no to proponuję to wykonaniu Henryka Sztompki. pierwszy laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków na pierwszym konkursie szaponowskim w 1927 roku Henryk Sztąbka. Jak słyszymy Polskie Radio od początku po dzień dzisiejszy bez wytchnienia towarzyszy szaponowskim konkursom przekazując nie tylko polskiej publiczności regularne i zawsze kompetentne relacje, a od lat pełne transmisje wszystkich konkursowych przesłuchań w programie drugim Polskiego Radia. Polonez Adur Chopina towarzyszył Polskiemu Radiu i wszystkim jego słuchaczom od początku i to nie tylko w tej wersji, bowiem przez kolejne lata, aż do czasów, które sam pamiętam, grano tegoż radiowego Poloneza w szczególnie uroczystych i podniosłych chwilach także w wersji orkiestrowej. Ponoć u samego zarania istnienia Polskiego Radia w noc sylwestrową miała wejść do studia złożona specjalnie do tego występu orkiestra, która tak uroczyście mogła powitać nowy rok очку opener This Infinity Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oczywiście w nagraniu już powojennym pod dyrekcją szefa zespołu po śmierci Grzegorza Wittelberga w 1953 roku orkiestrę przejął wtedy na kilkanaście lat Jan Kręc i nagrał dla potrzeb programowych Polskiego Radia. W każdym razie doskonale to pamiętam, kiedy słuchało się jeszcze jednego tylko programu pierwszego Polskiego Radia. Każdy Nowy Rok oczywiście przy odbiornikach radiowych witało się polonezem Adur Chopina także w wersji oryginalnej Oryginalnej fortepianowej. Mam teraz dla Państwa Mistrzowskie, niezrównane wykonanie Haliny Czerny Stefańskiej, tu w nagraniu z 1959 roku. bohaterskość, podniosłość. To było wykonanie Haliny Czerny-Stefańskiej, naszego poloneza Adur, op. 40 numer 1, Fryderyka Chopina. Te cechy wymienione przed chwilą zawsze kojarzyć będę dzięki Polskiemu Radiu z tym polonezem i z czymś ważnym, szczególnie istotnym dla Polski. Mówiłem wcześniej, że nie od razu powstały rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. Po 9 miesiącach od rozpoczęcia nadawania regularnego już programu, czyli od 18 kwietnia 2019, 1926 roku narodziła się pierwsza krakowska rozgłośnia regionalna. 17 kwietnia 1927 roku odbyła się pierwsza transmisja uderzenia dzwonu Zygmunta i hejnału z Wieży Mariackiej prawie 83 lata temu. Zaraz potem powstało Radio Poznańskie, pod koniec 1927 radio katowickie natomiast 15 stycznia 1928 roku rozpoczęła działalność programową rozgłośnia polskiego radia w Wilnie. Halo, halo, Polskie radio Wilno. A tu mamy najmocniejsze szapanowskie akcenty rodzącej się wtedy polskiej radiofonii. Dyrektorem programowym Wileńskiej Rozgłośni został wybitny twórca radia Witold Hulewicz, którego imienia nagrody Zarząd Polskiego Radia przyznaje współczesnym twórcom sztuki radiowej. Otóż Witold Hulewicz wprowadzał tam do programu słuchowiska radiowe, Pierwszą transmisję wypełniła emisja jego autorskiego Pogrzebu Kijstuta ze specjalnie zamówioną i skomponowaną muzyką Tadeusza Szeligowskiego. Witold Hulewicz wprowadził też do programu Polskiego Radia tzw. Środy Literackie oraz, co dziś dla nas najważniejsze, słynne Środy Szapanowskie, czyli regularne, prawdziwe koncerty szapanowskie, których piękne tradycje do dziś kontynuują nasze cotygodniowe koncerty szapanowskie w programie pierwszym Polskiego Radia. Mitolda Hulewicza. W kontekście tychże śród szopenowskich w audycji Danuty Żelechowskiej wspominała córka Hulewicza Agnieszka Fajlowa. Środy szopenowskie, mój Boże, czekało się co, co tydzień, jak się było daleko, a jak się było blisko, to często się chodziło do studio i się siedziało cichusieńko koło ojca, który mówił i albo dawał znak przez sygnał, żeby pianista, który w sąsiednim studio siedział, grał dany utwór, o którym ojciec mówił przed chwilą, albo jak nie było pianisty, to wtedy, wtedy płytę się puszczało. I ojciec sam puszczał płytę z danym utworem. I wyobraź sobie tu dykteryjkę, ci opowiem, jak kiedyś rano, tak jak ci mówiłam, przyszłam rano na dzień dobry do ojca, bo musiał już wstawać, a ja szłam do szkoły. I Widzę, że tak się męczy, męczy, męczy i mówię, co ty robisz, a ojciec przez sen coś kręci, w końcu mówi, słuchaj, tu jest płyta, ja muszę nastawić, bo już etudę taką i taką, nie mogę znaleźć tej dziurki, a ojciec trzyma w ręku obrazek Michała Anioła, czy, czy, czy Rafaela, już nie wiem, który tam miał przy sobie, okrągły. Zdjął ze ściany i szukał dziurki, bo myślał, że to płyta. Jak ja ci pożyczę do wglądu maszynopis, rękopis właściwie, bo to ojciec, mając już zmęczone ręce, literackim skurczem, kupił sobie Remingtona. Jak ci te rękopisy dam, to jest zlepek wśród szopanowskich część, bo ich było dużo więcej. Armaty w kwiatach ukryte. Jeśli chodzi o pianistów, no to najczęściej był szpinalski, bo mieszkał w Wilnie wtedy, przyjaźnił się z nami i nawet dopóki nie miał dużego mieszkania, to... Mieszkał w wynajętym pokoju, a przychodził ćwiczyć do nas godzinami. Ja to strasznie lubiłam, nawet te palcówki jego pasaże przez całą klawiaturę. No, poza tym, jak przyjeżdżał jakikolwiek muzyk, to właściwie chyba ojciec go zapraszał, bo to były rozmaite tam kombinacje i dla radia, koncerty, i, i, i, i w filharmonii był koncert. I wtedy on również nagrywał w radio jakąś, nawet na zapas ewentualnie. fragmenty audycji Danuty Żelechowskiej i Jana Zagozdy poświęconych Witoldowi Hulewiczowi pod tytułem wspomnienia pisane dźwiękiem audycji nadawanych w programie pierwszym Polskiego Radia 15 lat temu na stulecie urodzin tego wielkiego człowieka Radia Witolda Hulewicza, którego wspominała córka Agnieszka Fajlowa. Jak słyszeliśmy, pierwszym zaproszonym do studia Polskiego Radia w Wilnie pianistą był Stanisław Szpinalski. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że to on właśnie dokładnie przed rokiem, w styczniu 1927 roku został pierwszym polskim laureatem pierwszego konkursu szopanowskiego. Zwyciężył wtedy Lefoborin, a Stanisław Szpinielski zdobył drugą nagrodę. Był absolwentem profesora Józefa Turczyńskiego, a od 1928 roku przez 5 lat jeździł regularnie do narią do Ignacego Jana Paderewskiego. Potem, jak słyszeliśmy, to niejednokrotnie brał udział w radiowych środach szopanowskich Polskiego Radia. Słyszeliśmy też, że środy szopanowskie miały niejedno imię. O jednym z szopanowskich cykli emitowanych w 1938 roku w komentarzu wstępnym Witolda Hulewicza, czytanym przez Mieczysława Mileckiego, dowiemy się. Halo, halo. Tu i wszystkie polskiego radia. Chopin. Ziemia. Tak nazwaliśmy nowy cykl Środowych Wieczorów Chopinowskich, który dzisiaj, 22 czerwca 1938 roku, rozpoczynamy. Nie dlatego, aby udowodnić polskość Chopina, bo ta polskość dowodów nie potrzebuje i wątpliwością nie podlega, ale w tym celu, aby zajrzeć do źródeł tej przedziwnej, niebyzrozumiałej dla nas, a wciąż tajemniczej muzyki, aby przyjrzeć jej związkom i nurtom i znaleźć pewne odpowiedzi na pytania, co to jest muzyka narodowa, dlaczego nie umie jej tworzyć człowiek niezwiązany głęboko ze swoim narodem i swoją glebą? Jak to się dzieje, iż proste melodie ludu dostępują szczytu nieśmiertelności? i stają się wieczystym skarbem ludzkości całej. Na te bowiem pytania daje nam odpowiedź genialna twórczość Fryderyka Chopina. Potem była wojna, a wśród etatowych pracowników Polskiego Radia znalazł się słynny pianista Władysław Szpilman. Ten trudny czas, także związany z Fryderykiem Chopinem, wspominał w 1972 roku. Zostałem zaangażowany do Polskiego Radia 1 kwietnia 1935 roku. Wówczas już stale pracowałem jako etatowy pracownik Polskiego Radia naturalnie jako pianista i powiedziałbym nawet jako dziewczyna do wszystkiego. Na czym to polegało? Że ja akompaniowałem do lekkich audycji, akompaniowałem do poważnych audycji. Kilka razy grałem z orkiestrą koncert Brahmsa, inne tego rodzaju utwory. Miałem też swoje własne recytale. No i pracowałem do 1939 roku, aż wybuchła wojna. Jasna sprawa, że w czasie wojny 3 września wypłacono nam pensję, no i każdy w zasadzie mógł robić, co chciał. I ja się dowiedziałem, że Radio Dali funkcjonuje. Dyrektorem całego radia został poprzedni dyrektor muzyczny Edmund Rudnicki. W sumie ja się porozumiałem i zacząłem przechodzić codziennie do radia i, i współpracowałem do ostatniej chwili. Ja miałem ostatnią audycję żywą 24 czy 5 września, to była sobota, poniedziałek było to słynne bombardowanie, a ja w sobotę grałem pół godziny Chopina w dużym studiu na Zielnej. Pamiętam, ustawiał mikrofony Olgier Straszyński. Artyleria bardzo mocno ostrzeliwała nie wiem czy specjalnie, ale wydawało mi się, że jakby nawet specjalnie, jak ma radia. No ja byłem troszeczkę wystraszony, dlatego że on chciał ustawić fortepian bliżej okna, ja go prosiłem, żeby dali mówi, proszę Pana, to nie ma żadnego znaczenia, Panie Władysławie, jak Pan wierzy, to mi się Pan pomodli, bo jak nie mówi Szrapnel, to i tak z nas nic nie zostanie. No i, i zagram tego Chopina pół godziny. Mazurka Amol, Fryderyka Chopina z opusu 17 grał Władysław Szpilman. Kiedy tylko Polskie Radio wznowiło działalność, nigdy sprawy Chopina nie były mu obce. Byliśmy zawsze i wszędzie na konkursach Chopinowskich, na wszelkich możliwych okolicznościowych koncertach, na przykład w Belwederze, gdzie grał Raul Koczalski. I to wcale nie w okrągłą, tylko rocznicę urodzin kompozytora 21 lutego 1948 roku. A na fortepianie Chopina wykonał Raul Koczalski. A Tu Belweder, siedziba prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kończymy transmisję uroczystego obchodu 138. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Myślę, że starsi słuchacze od razu rozpoznali głos Tadeusza Boheńskiego, który był jednym z czołowych prezenterów radiowych śród szopanowskich, bo to głównie spikerzy zapowiadali te żywe najczęściej występy polskich pianistów. Tak też wspominaje Barbara Hessebukowska. Po zapowiedzi spikera zapalała się lampka i artyści grali Chopina, m.in. w studiu Polskiego Radia przy ulicy. Myśliwiecki. Byliśmy też w tak podniosłej chwili, kiedy to do Warszawy po zawierusze wojennej powróciła urna serca Fryderyka Chopina. Warszawa przeżywa dziś podniosło chwilę. Oto do stolicy wraca serce wielkiego artysty Fryderyka Chopina. Jesteśmy na starej rogatce wojskiej w miejscu, gdzie w roku 1831 grono przyjaciół żegnało Chopina popuszczającego kraj ojczysty na zawsze. W miejscu, gdzie niedawno jeszcze wznosiły się polskie rogatki zakreślające granice dawnej Warszawy, witam w imieniu stolicy Polski serce jednego z największych ludzi, jakich kiedykolwiek ziemia polska wydała. Serce Fryderyka Chopina wraca do Warszawy, Witane najgoręcej przez wszystkich jej mieszkańców, widzących w tym symbolicznym akcie dowód niezniszczalności bohaterskiego miasta. Nie zabrakło mikrofonów Polskiego Radia, kiedy inaugurowano rok szopanowski na stulecie śmierci kompozytora. W sali Romy odbyły się uroczystości z artystycznym udziałem Jana Ekiara i Zbigniewa Drzewieckiego. Byliśmy, tak jak mówię, na wszystkich konkursach szopanowskich. No więc Polskie Radio z Chopinem od początku po dzień dzisiejszy. A jeżeli wspominamy audycję szopanowskiej, nie możemy zapomnieć o Janie Weberze. Wczory Chopinowskie. Pita Państwa autor audycji Jan Weber. Za dwa dni, 17 lipca, minie 15. rocznica śmierci Witolda małcurzyńskiego, jednego z tych nielicznych pianistów polskich nowszych czasów, którzy osiągnęli apogeum powodzenia i uznania w świecie. W drugiej połowie XX wieku tylko jeszcze Artur Rubinstein przed małcurzyńskim i Christian Zimmerman po Małcurzyńskim zbierali dowody tak wielkiego entuzjazmu. Zresztą Zimmerman zbiera w tej chwili w dalszym ciągu. W Polsce, którą Małcużyński zdążył opuścić przed wybuchem II wojny światowej, stał się on legendą już około 1944-1945 roku, kiedy wieści o jego sukcesach w obu Amerykach zaczęły docierać do nas. Potem, gdy uczynił na jakiś czas Londyn swym domem, pojawiły się pierwsze płyty, najpierw BBC, potem Columbia. W tych latach mrocznego socjalizmu w twórczości i blokady dostępu nas do Zachodu i Zachodu do nas, Małcerzyński był już legendą. Dzięki BBC i Wolnej Europie, w której muzykę jeszcze wtedy traktowano bardzo poważnie, zajmował się nią Roman Palester, mieliśmy nawet okazję posłuchać czy to najnowszych płyt, czy nawet retransmisji lub transmisji tzw. żywych koncertów. Sam pamiętam, jak słuchałem chyba w 1953 roku z Paryża Sonaty Hamollista i zagranej na bis fenomenalnie etiudy Rewolucyjnej Chopina. Oczywiście płyty Małczyńskiego docierały do nas stosunkowo bez przeszkód, ale sam pianista pojawił się dopiero w 1958 roku. Wykonał wtedy w Warszawie 14 lutego trzeci koncert Rachmaninowa pod batutą Bogdana Wodiczki. Pamiętam, że wtedy to Wodiczko poprowadził w drugiej części koncertu Nobilisima wizjony Hindemita i chyba prawykonanie Hungarii 1956 Artura Malawskiego przy niemal pustej sali, gdyż 90% publiczności przyszło na małocorzyńskiego, wypełniając filharmonię w nadkomplecie. Pięć dni później pianista pojechał do Katowic, gdzie zagrał z Wosprem pod dyrekcją Jana Kręca koncert F. Mal Dzieło to, grane przez niego zawsze nadzwyczajnie, znaliśmy dotąd tylko z płyt. Teraz, dzięki transmisji radiowej, cała Polska mogła przekonać się, że na sali gra Małcurzyński to dzieło równie pięknie i doskonale. Posłuchajmy dzisiaj, jak to brzmiało wtedy. To był początkowy fragment wieczoru szopanowskiego Jana Webera, emitowanego w programie pierwszym Polskiego Radia 15 lipca 1992 roku. Redaktor Jan Weber odszedł od nas na zawsze 20 października 1992 roku tego samego. Ale zostały nagrania między innymi i ten wieczór szopanowski poświęcony Witoldowi Małczurzyńskiemu. A my nie zapomnijmy o naszej flagowej audycji szopanowskiej w programie pierwszym Polskiego Radia, o godzinnym, niedzielnym koncercie szopanowskim, który wraz z zawieszonym na razie cyklem koncertowym Chopin na żywo kontynuuje. Te najpiękniejsze i najdłuższe tradycje szopanowskie w Polskim Radiu. Przypominam, rozpoczęte w rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia w 1928 roku. To były te środy szopanowskie, które dzisiaj wspominaliśmy. A nasze co-niedzielne koncerty są ich przedłużeniem. Szczycę się tym, że prowadzę koncerty szopanowskie już od 20 lat w każdą niedzielę. No to cóż, może w stulecie programu pierwszego Polskiego Radia posłuchamy na zakończenie ostatniego laureata Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. W październiku ubiegłego roku tym laureatem został wybitnie uzdolniony polski pianista Jehuda Prokopowicz, który w Warszawie grał opus 33. I to wykonanie tak bardzo przypadło do gustu nie tylko melomanom publiczności, ale także jurorom XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. A ja Państwu już dziękuję za uwagę. Zapraszam do głośników za tydzień. Adam Rozlach.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 Martyna Podolska i Paweł Sztąpkę. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Marian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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport jedynki. Poważnie zakorkowana jest autostrada A2 w województwie lubuskim pomiędzy Rzepinem, a granicą państwa w Świecku w kierunku Berlina. Podobnie autostrada A18 na wysokości Olszyny, także w tym samym kierunku oraz A4 w Dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w stronę Drezna. Trudne warunki atmosferyczne, zwłaszcza na zachodzie i na południu naszego kraju, w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim oraz opolskim, śląskim i małopolskim. Uwaga i na silny wiatr, ale przede wszystkim na bardzo intensywne opady deszczu. I w tej chwili zdecydowanie wolniej jedzie się chociażby niedaleko Opola, także Częstochowy, czy Wrocławia i Leszna. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskim. Niedaleko Bydgoszczy na kilometrze 257 doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Trasa była całkowicie zablokowana. W tej chwili na kilometrze 257 jest, nie, jest już odblokowana i właściwie ruch w obu kierunkach odbywa się bez przeszkód. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro przed godziną 6. Ja tymczasem życzę Państwu bezpiecznej podróży i szerokiej i drogi.